przeżywanym teraz Roku Miłosierdzia dobrze przypomnieć tą przypowieść o Synu Marnotrawnym albo Miłosiernym Ojcu. Dobrze w tym Roku Miłosierdzia po raz kolejny zatrzymać się nad tym fragmentem, który jest nam dobrze znany, a jednak zawsze, gdy czytamy Słowo Boże we wspólnocie, Objawia się nam ono w nowy sposób, bo to sam Jezus do nas mówi i wyjaśnia nam Pisma. Aby tak było, prosimy teraz Cię, Panie Jezu. Otwieraj nasze uszy, otwieraj nasze oczy, nasze serca. Przenikaj nasze umysły, myśli, sumienia, by Twoje słowo, Twój głos dotarł do głębi naszego życia, byśmy Go usłyszeli, przyjęli i potrafili zgodnie z tym Słowem żyć. Prosimy Cię, Jezu, teraz, by Twoje Słowo, które jest żywe, podniosło nas z martwych, umocniło, odbudowało, odnowiło, jeszcze mocniej ożywiło na drodze Ewangelii, którą chcemy kroczyć. Prosimy Cię o to przedstawiennictwo Najświętszej Maryi, naszej Matki, która zawsze prowadzi nas do Ciebie. Jej poświęcamy ten czas, ten wieczór, bo wierzymy, że jest z nami i otacza nas swoim macierzyńskim płaszczem, prowadząc do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ewangelista w tej przypowieści najpierw przedstawia nam ojca, który jest dosyć zamożny, jest bogaty, bo mówi Ewangelia, że miał wielu najemników służących Oprócz tego, że miał dwóch synów, to miał również służących, jak mówi ten syn marnotrawnych, wspominając ilu to najemników jest w domu mojego ojca, a ja tu z głodu ginę. Więc był zamożny, był bogaty ten ojciec. W tym domu dzieciom niczego nie brakowało. Mieli wszystko. Ojciec zatroszczył się. Bardzo kochał wszystkich, był dobry. Był zamożny, ale też był dobry. I w pewnym momencie ten młodszy syn bardzo niegrzecznie postępuje. Traktuje ojca jakby umarł. Jakby już był na pogrzebie i odczytywano spadek. Odczytywano testament, jakby ojciec był już martwy. Mówi, daj mi część majątku. Tymi słowami jakby uśmiercił swojego ojca. Jak mógł się czuć wtedy ojciec, gdy słyszy to od swojego syna? Jesteś mi niepotrzebny już. Daj mi to, co na mnie przypada. Była taka tradycja, zgodnie z Księgą Powtórzonego Prawa, że ojciec miał podzielić majątek. Wielki ból w sercu ojca. Ale ojciec czyni to, o co prosi. To, o co prosi młodszy syn. Dzieli ten majątek z pieniężą zamienia na gotówkę. Przygotowuje ten dar dla Syna niewdzięcznego. Syn po pewnym czasie mówi słowo, niedługo potem, gdy już wszystko było przygotowane, młodszy Syn, zabrawszy wszystko, zabiera to. I odjeżdża w dalekie strony. On przywłaszcza sobie część majątku, pogardzając Ojcem, stawiając siebie ponad wolę Ojca, odjeżdża w dalekie strony. Daleko, by Ojca nie widzieć, nie słyszeć, myśląc, że sobie sam poradzi. I taka jest pułapka każdego grzechu, który chce nas odprowadzić, odwieźć gdzieś daleko. I myślimy, że tam właśnie daleko będzie nam lepiej. Będzie mi lepiej niż teraz, gdy jestem z Bogiem. Że gdy będę daleko, w jakimś innym stanie, będzie mi lepiej niż obecnie. Syn tak czyni. Odjeżdża w dalekie strony. Nie widzi, nie słyszy, nie chce już pamiętać, wspominać, myśli, że zapomni, że sobie sam poradzi, licząc na swoje siły, na swoje możliwości. Ale grzech prowadzi go coraz dalej. Bo grzech zawsze się rozwija. Grzech ma to do siebie, że się rozwija. Zło się rozwija. I tak było w sytuacji tego syna. Jego upadek się pogłębia coraz bardziej i bardziej. Roztrwonił swój majątek. Żyjąc rozrzutnie. Żyjąc bezmyślnie. On traci, traci, myśli, że zawsze będzie bogaty. Coraz bardziej rozpada się jego życie. Słowo mówi, i gdy wszystko wydał, już na samym końcu. Gdy wszystko wydał, gdy nie ma już żadnych zabezpieczeń po ludzku, kieszenie puste, Przychodzi ciężki głód. Głód ten zewnętrzny i głód wewnętrzny w nim. On już nic nie ma, ale także na zewnątrz niego nic nie ma. Głód jest i tu, i tu, pustka, i tu, i tu, pustka wszędzie. Dookoła niego znajduje się w coraz gorszej sytuacji. Ten głód, w którym się znalazł, poprowadzi go do głodu Ojca, do głodu Boga, do głodu Miłosierdzia. Ale najpierw doświadcza, jak rozpada się Jego życie. Głód otacza go z wszystkich stron. Sam cierpi niedostatek nie ma już na swoje utrzymanie. Zbliża się do jednego z ludzi owej krainy, chce zapracować, chce coś zarobić, a ten posyła go na pola, żeby pas świnie. Może paść świnie bardzo pogardzana, czynność poniżana jest w sytuacji wielkiego upokorzenia. Ten, który był dziedzicem, teraz pasie świnie. Co więcej, on jest tak głodny, tak wyczerpany, że chce nakarmić się strąkami, którymi żywiły się świnie. Ale nikt mu ich nie daje. Jest tak bardzo poniżony, upokorzony, zezwierzęcony, można by powiedzieć, zrównany z tymi świniami, pochylony razem ze świniami, w takim poniżeniu, zezwierzęceniu, ale nikt nawet mu tego nie daje jeść, czym żywiły się świnie. Degradacja coraz większa syna. Coraz większy rozpad jego życia. Nie tylko w wymiarze duchowym, ale też i w tym wymiarze zewnętrznym. Głód, pustka, samotność, wielka nędza. Do tego prowadzi nas zawsze grzech. Odejście od miłości Boga. Odejście od kochającego Ojca, gdy liczę na swoje siły, na swoje możliwości, gdy chcę po swojemu, gdy stawiam siebie w centrum, na sobie chcę budować, gdy przywłaszczam sobie to, co należy do Boga, tak jak ten Syn, prędzej czy później wszystko będzie się rozpadać. Nie wiemy, co On robił dokładnie, gdzie żył, jak się łajdaczył, jak roztwonił te wszystkie dobra Ojca. pewne jest, że stoczył się na same dno, na dno ludzkiego życia. Leży na ziemi razem z tymi świniami, pochylony, równo na ziemi. W takiej pozycji i w takiej postawie można dobrze zrobić rachunek sumienia. Tak jak na ziemi kiedyś leżał święty Paweł i widział tylko ziemię pod Damaszkiem. W takiej postawie życia ze skruszonym sercem i uniżonym, kiedy człowiek nic nie ma, na niczym nie może się oprzeć, leży Bezbronny, obezwładniony. Wtedy dobrze się robi rachunek sumienia. I syn to czyni. Słowo Boże mówi werset 17. Wtedy zastanowił się. Wcześniej nie myślał. Wcześniej się nie zastanawiał. Bo tak często bywa, że gdy grzeszymy, to nie myślimy. To się nie zastanawiamy. Tak było w życiu tego syna, kiedy grzeszył, kiedy odchodził od ojca, opuszczał dom Bożych przykazań. Ten ciepły dom pokoju i miłości. Kiedy grzeszył i wszystko tracił, staczając się coraz bardziej w zaślepieniu. Nie myślał, nie zastanawiał się, co ja robię. Dopiero wtedy, kiedy dotyka dna, zastanowił się. Zaczął myśleć nad swoim życiem. Co ja tu robię? To jest rachunek sumienia. Kim ja jestem? W jakiej znajduje się sytuacji? Co straciłem? Zastanowił się. I w czasie tego zastanawiania, w czasie myślenia nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim powołaniem przypomina sobie Ojca. Ojca, którego zostawił, porzucił, którym wzgardził, któremu przestał wierzyć, przestał ufać. I przypominając sobie, mówi sam do siebie. To jest ważne. On prowadzi sam ze sobą dialog w swoim sumieniu. Rachunek sumienia. Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę, umieram. Przypomniał sobie dobroć ojca. Przypomniał sobie, ile przeżył z ojcem pod jednym dachem, co mu zawdzięcza, jak ojciec od maleńkości tulił go, pieścił, troszczył się o niego tak, że nic mu nie brakowało. Przypomniał sobie ojca, doświadczenie ojca, doświadczenie pierwszej miłości. Przypomniał sobie że Jemu zawdzięcza życie. Wszystko się zaczęło w tym domu Ojca. A więc rachunek sumienia. Powrót do Ojca najpierw dokonuje się w myślach. W sercu wspomina, jak dobrze mi było. Nic nie brakowało. Powraca do doświadczenia miłości. Powraca pamięcią, powraca z sercem, uczuciami, aby dopiero potem, za chwilę, powrócić ciałem. Aby za chwilę wrócić pieszo, udać się w drogę. Widzisz? Ale najpierw wraca serce. Najpierw wraca serce Syna do Ojca. Najpierw wraca myślami, najpierw wraca uczuciami, pragnieniem, by być znowu z Ojcem. To jest powrót do miłosierdzia Bożego. Przypomina sobie dobroć Ojca, która objawiała się nie tylko dla dzieci, dla służących, ale także dla najemników, którzy chcieli również w tym domu zarobić na chleb. Ojciec był tak dobry, tak hojny, że troszczył się nie tylko o dzieci, o najbliższych, ale także dla najemników, by dać im chleb. I to doświadczenie dzielonego chleba, dzielonej miłości i troski o innych pociągnęło syna. Iluż to najemników ma pod dostatkiem chleba. A ja tu z głodu ginę. On ma doświadczenie śmierci. On ma doświadczenie umierania poza Ojcem. I wspomina Ojca. I to będziemy czynić dziś, tego wieczoru. Przypominać sobie naszych Ojców. Będziemy im przebaczać. Do nich wracać sercem myślą, aby wrócić do naszego najlepszego Ojca w niebie, który nas bez bezustannie. Syn po zastanowieniu się, po nabraniu w sercu ufności, gdy Jego serce zaczęło bić, na nowo zaczęło bić, Jego serce się poruszyło tak jak kardiolog porusza serce, budzi je do życia, gdy jego serce tak się obudziło, wtedy podejmuje strategiczną decyzję. Postanawia, zmieni swoje życie i mówi: Zabiorę się dosłownie, powstanę i pójdę do mojego. To jest to. Nie tylko Jego serce ożyło, nie tylko Jego serce zapragnęło powrócić. Nie tylko serce, ale już ruszyła też wola. Wola powrotu do Ojca. Wola, by być z Ojcem, by Go posłuchać, by Go przeprosić. My się z Nim na nowo zjednoczyć. Ruszcza wola. Zabiorę się i pójdę. Uruchomię moje nogi. zrobię pierwszy krok. Drugi krok. Uruchamia się wola. Pragnienia. Decyzja. Decyzja. Wprowadzona w ruch. Poprzez serce, które użyło. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca. I przygotowuję mowę i powiem Mu i planuję tą mowę powiem Mu Ojcze zgrzeszyłem przeciw Bogu względem Ciebie nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem uczyj mnie choćby jednym z najemników kropka taką mowę przygotował ma poczucie żalu ma poczucie grzechu wstydu i przygotowuje mowę nie jestem godzien być Twoim synem. zgardziłem Tobą. Uczy mnie choćby jednym z najemników. On chce się dostać do tego domu. Chcę się tam załapać z powrotem. Już w zupełnie innej sytuacji. Liczy na litość. Może uda mi się być choćby najemnikiem, niewolnikiem w tym domu. I ma taką nadzieję, gdy przygotowuje tą mowę, wszystko zaplanował. Wtedy decyzja jest wykonana. Werset 20. Wybrał się więc i poszedł. I idzie. Bo decyzję musimy wykonać. Twoje dobre postanowienia wykonaj. Wprowadź w czyn. Powracaj do Ojca. Przez sakrament spowiedzi, przez modlitwę, przez akt pokuty, żalu, uniżenia i łez, jeśli Twoje serce będzie płakać. Wybrał się i poszedł do Ojca. I idzie i myśli. Myśli i rozmyśla, rozważa, przygotowuje tą mowę. I tam rachunek sumienia dalej trwa. Tam żal się pogłębia. Wstyd za to, jak się zachował. A w sercu tli się iskierka ufności, nadziei. Dlaczego? Bo pamięta dobroć Ojca. Ma doświadczenie i mocą tego doświadczenia z lat dzieciństwa. Z lat młodości. Mocą tego doświadczenia, kiedy pamiętał, jak ojciec go przytulał, tulił, bawił się z nim. Jeździł na rowerze, nauczył go grać w piłkę. Jak uczył stawiać pierwsze kroki, mocą doświadczenia miłości. Idzie, idzie, idzie, pokonując swój wstyd. Pokonując grzech, pokonując Tą wielką zdradę. Obdarty, śmierdzący, bosy, odrzucony przez cały świat, w łachmanach, niepodobny do tego, jak wcześniej wyglądał, pozbawiony wszystkiego, wraca. Wraca i idzie drogą. I na tą samą drogę wychodzi Ojciec. Na pewno codziennie wychodzi. Codziennie na tą drogę ojciec kochający zawsze wychodzi. Tak jak dziś ojciec patrzy z okna, czy wraca syn, wraca córka. Tak jak dziś kochający ojciec czeka i zawsze będzie czekać. Tak też ojciec syna wychodził na tą drogę codziennie. Wychodził i patrzy, czy już wraca. I niejedną łzę wylał i płakał na tej drodze i wspominał i jego serce tęskniło i płakało z bólu za dzieckiem, bo tak płacze i tęskni za każdym z nas zawsze Twój Ojciec, Bóg i patrzy i czeka i płacze i tęskni nieustannie za każdym z nas. Bo Jego miłość wieczna nigdy się nie zmienia. Nigdy się nie skończy. Nigdy. On kocha i będzie zawsze Cię kochać bez bezustannie. Ojciec dobrze znał kroki syna. I każdy ojciec z daleka wypatrzy syna, wypatrzy córkę. Matka tak samo, bo matka wie i ojciec wie, jak córka idzie, jak się porusza, jak syn idzie, chociaż kształt sylwetki jest jeszcze nieznajomy do końca, chociaż jeszcze twarzy nie widać. Ojciec patrzy z daleka i słowo mówi, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec. Tak kocha nas ojciec, tak jak najlepsi ojcowie widzą daleko syna i rozpoznają, wraca to moje dziecko. Ojciec rozpoznał, gdy był jeszcze daleko, ujrzał go i poznał, poznał swojego syna. Ujrzał go jego ojciec, to jest pierwsze, wzrok ojca jest zawsze na tobie. Wszystkie włosy na głowie waszej są policzone, wzrok ojca jest na tobie zawsze. Nigdy nie traci Cię z oczu i nigdy nie straci cię z oczu wzrok Ojca, pomyśl o tym, kochającego Ojca Boga jest nieustannie na Tobie, cokolwiek się cienie Ojciec patrzy, widzi. Tak patrzył Ojciec na Syna, ujrzał Go. Poznał go, chociaż obdarty w łachmanach Idzie wielkiej nędzy, brudny, śmierdzący, niepodobny do ludzi To ojciec już dostrzegł, to jest mój syn Na niego czekam, rozpoznaje go Głęboko spojrzał z daleka Co więcej, nie tylko to ojciec Wzruszył się głęboko, bo od tego spojrzenia, od tego poznania wzrokiem porusza się całe serce Ojca. Wzruszył się głęboko, tekst grecki mówi, poruszyły się Jego wnętrzności i zapala się serce Ojca. Zapala się wzruszenie. Nie tylko oczy widzą, serce się porusza. Tak się porusza serce Boga w Twoją stronę zawsze, i ilekroć Ty wracasz. Chcesz być z Nim. Gdy wracasz po odejściu, po upadku, po zwątpieniu, po grzechu, bez względu na to, jakie to były grzechy. Serce Boga się wzrusza. I tak było wtedy. I zobacz, co się dzieje, że Ojciec wybiega po Syna. Wybiegł naprzeciw Niego. Miłość Boża biegnie ku Tobie. Ojciec wybiega naprzeciw. Ojciec chce przyspieszyć to spotkanie. Ojciec chce skrócić dystans. By jak najszybciej doszło do tego pojednania. By nie cierpieli oboje. By się przytulili. Wzrusza się głęboko. Wybiegł mu naprzeciw, rzuca mu się na szyję. Co to znaczy? Ojciec jest pierwszy. Syn marnotrawny na pewno stanął naprzeciwko ojca, bezradny, czekając, aż dostanie może kijem po plecach. A ojciec pierwszy rzuca mu się na szyję. To jest miłosierdzie Boże, które Ciebie podnosi, Ciebie leczy rzuca mu się na szyję na tego śmierdzącego, obdartego może zażyganego jeszcze gorzej, rzuca mu się na szyję, obejmuje go i tuli go i to jest to, to doświadczenie miłości miłości ciepła ojcowskiego i ucałował go pierwszy jest ojciec ucałował Go bez słów ze strony Ojca. Popatrz, On nic nie mówi. On mówi najwięcej tymi czynami. Tymi czynami. Taki jest nasz Bóg, który wybiegł ku nam w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Syn Rozpoczyna mowę. Zaczyna coś mówić. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu względem Ciebie. Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. I tu mu przerywa ojciec. Ojciec przerywa tą mowę. Ojciec nie chce usłyszeć tego dokończenia. Uczy mnie choćby jednym z najemników. Nie kończy tego synu. Przerywam, mu, bo ojciec nie chce tego usłyszeć. Ojciec się na to nie zgadza, aby on o to nawet prosił. Uczy mnie choćby jednym z najemników: bo Ojciec nie chce mieć w nim niewolnika, ale chce mieć w nim syna. Dlaczego? Bo on nigdy nie przestał być synem. Nigdy nie przestał być synem zawsze był kochanym synem ojca. Dlatego ojciec się nie zgadza, by stał się niewolnikiem. On wie, ojciec, że to jest syn. Że on ma cały czas tą godność syna. Czasami jest tak w naszym życiu, i to jest bardzo ważne światło, że myślisz sobie, ja nie jestem godny. Ja nie jestem godna, bo takie mam grzechy w historii mojego życia. Tak grzeszyłem. I myślimy, ja nie jestem godny Ciebie, Boże, ja nie jestem godny to i to, ja nie jestem godny, aby tamto i się dołujemy obwiniamy, a Ojciec Ciebie czyni godnym. Uwaga, to nie Ty czynisz siebie godną, to Ojciec czyni Ciebie godną, godnym. Nie my. Mogą być za nami najróżniejsze, liczne grzechy, które Bóg jedyny tylko zna, ale Ty zawsze jesteś. Synem, jesteś córką i będziesz kochany i kochana bez końca. Dlatego też ojciec coraz bardziej objawia swoją miłość i tak jak była czterostopniowa degradacja syna, tak teraz zaczyna się czterostopniowe wywyższenie syna na powrót. Syna, który nigdy nie utracił godności, nigdy nie przestał być kochanym moim dzieckiem. Mówi Ojciec: Przynieście szybko najlepszą szatę. Najlepszą szatę. Dajcie mu pierścień na rękę, ten symbol. Godności, synostwa, pełnomocnictwa. Dajcie mu sandały na te bosse nogi, bo tylko na boso chodzili niewolnicy. On nie jest niewolnikiem, on jest synem, dziedzicem. Dajcie mu sandały, dlatego że on nigdy nie przestaje być moim synem, umiłowanym synem. I wyprawia wielką ucztę, na którą każe zabić cielaka utuczonego, przygotowanego na wesele syna. Tak było wtedy. Ten utuczony cielak był szykowany na wesele syna, a tu jest coś więcej niż wesele, bo on wraca. Ten, który, jak mówi ojciec, był umarły, a znów ożył, zaginął a nas się. Ta uczta to wielka radość Boga, który kocha, który czeka na każdego z nas. Dlatego też w tej Eucharystii powierzaj całe swoje życie Bogu Ojcu. Bogu, który Cię zna, który się troszczy, który Cię niesie, na swoich ramionach jak to objawia w księdze proroka Ozeasza 11.6 Byłem jak ten, który podnosi niemowlę do policzka. Schyliłem się ku niemu i przytuliłem go. O tak właśnie Ojciec Ciebie kocha, jak niemowlaka jest w Tobie tak zakochany. Bierzmy przykład z tego syna marnotrawnego, który zastanawiał się, robił rachunek sumienia, decyzje podejmował i je wykonywał, aby z żalem powracać, oddając się z ufnością w opiekę Ojca. I niech ten obraz Ojca, który wciąż wychodzi na drogę, którego miłość nigdy się nie zmienia, który Ci przebacza wszystko, i daje Tobie godność dziecka Bożego zawsze zachęca, by trwać by nigdy więcej tego domu już nie opuścić czyli nie odejść z tej drogi wiary na którą weszliśmy i którą kroczymy Amen powstanie